Medical Medical mixtape Lecimy jak stoimy PRW mhm. Medical PRW Tak Z miasta M.O.W. Rapowa przychodnia, przyspiesza bicie serca Na receptę niszczę łaków jak morderca Liryczny znachor, dokładne wszystkie cięcia Za kartki, na zwrotki, służą zrębnie na zdjęcia Źle trafiłeś dzieciak, to nie oddział dla ciebie Nawet psychiatra cię oleje z tym baciewiem Na naszych korytarzach słychać prawdziwy rap Zasuwamy z tym do przodu jak po mieście ambulans okay. Siemano suchy, gitara wszystko gra Siemarze że Steban też to gra, i ma gram Na stole cię na faszeruje rymami Nasz rap to tramal, twój rap to wibowi. Leci beat, buja się cały bar Mamy zamiast recepcji obsługuje sam doktor House. Na zwrotkach żaden fałsz P do, R do w i medical Bla Chory doktor rapu zaprasza do kliniki Gdzie zamiast psychotropów leczą stylowe nawiki Cie nabicie przez życie, przeżycia z życia na serię upadków i zwycięstw, tylko z bokiem i rozlicze cii, cii. Wystawiam diagnozę, syna zarażona syfium słegiem go nazwali człowiek Epidemia z niebieścienia, Bigi się Przewraca w grobie, pewnie sam by się odjewał gdyby wiedział co w hip -hopie. Zarządzamy kwarantannę w przychodni rapowej PRW Esteban Fundusz Medical kruch, gdzie pielęgniarki To plezire fundowany służ Komu nie pomoże na schorzenie To podnóż, Bóg już znów teksty świeży na receptę Te skalpelem w ręce, jak religa Wkładamy w to serce kolejny, Wersa, wersem PRW Medical, na na mix-tapie Vita, na mix-tapie Vita, eeej! Da! Mhm. to by było coś w endesenie. To jest.